To są informacje Polskiego Radia 24. Obniżka cen paliw od jutra na stacjach benzynowych w całej Polsce. W życie wchodzi rządowy pakiet CPN. Wciąż bez decyzji prezydenta w sprawie ślubowania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki miał ją podjąć po powrocie z USA. Powiemy też o wielkim powrocie na scenę. Za kilka godzin ogłosi go Céline Dion. Minęła 18. Łukasz Pastor, zapraszam. Minister energii opublikował pierwszy raz maksymalne ceny paliw. To oznacza, że jutro na stacjach benzynowych będzie taniej średnio o ponad złotówkę. To skutek rządowego pakietu ustawy CPN. Maksymalne ceny będą uwzględniać koszty stacji i mają zagwarantować, że obniżka akcyzy i VAT-u na paliwo przełoży się na obniżki na stacjach, powiedział minister energii Miłosz Motyka. Jest to średnia cena hurtowa spośród pięciu największych hurtowników wraz z akcyzą, wraz z podatkiem i to jest precyzyjny mechanizm, który będziemy codziennie obliczali. Na podstawie konkretnych danych publikowali i będzie obowiązywała jako cena maksymalna, nie urzędowa, tylko taka powyżej której sprzedaż paliwa będzie sankcjonowana. Na stacjach zapłacimy maksymalnie 6,16 zł za litr 95 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego. Obniżki cieszą kierowców. Super informacja. Im taniej, tym lepiej. W tym miesiącu, tak jak sprawdzałem, złoty 30 zł poszło do góry. Także jak będą obniżać, to super. Czy na pełnym baku na jakiej będzie 6 tysięcy się zaoszczędzi ponadto. Obniżony VAT na paliwo będzie obowiązywać do końca kwietnia, a niższa akcyza na paliwo do połowy kwietnia. Za sprzedaż paliwa powyżej maksymalnej ceny będzie grozić kara finansowa do miliona złotych. Prezydent prawdopodobnie nie ogłosi dziś decyzji w sprawie ślubowania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W piątek jego rzecznik zapowiedział, że Karol Nawrocki ma poinformować o działaniach w tej sprawie po powrocie z USA. Wizyta już się zakończyła. Sprawa wymaga jeszcze analiz, mówił na naszej antenie wiceszef Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz. W najbliższych dniach podejmować tę decyzję o tym, jak dokładnie będzie wyglądał przyszły Trybunał Konstytucyjny, ja bym sobie życzył jednak tego, żeby rządzący pozbyli się hipokryzji, którą się wykazywali przez ostatnie lata, bo kiedy mieliśmy legalnie wybieranych sędziów TK, oni kwestionowali ich legalność, kwestionowali ogóle wyroki samego trybunału, co jak wiemy wfrątało Polskę pewne kłopoty do dzisiaj, które się z nami tak naprawdę wyciągną. Sprawa sędziów Trybunału Konstytucyjnego dzieli Polaków i jest trudna do zrozumienia dla szerokiego odbiorcy, mówił na naszej antenie Mateusz Sabat, ekspert do spraw wizerunku politycznego i marketingu. To jest też kwestia, gdzie mamy bardzo dużą polaryzację, to znaczy wyborcy rządu są zdecydowanie za tym, żeby zrobić porządek w Trybunale Konstytucyjnym, żeby zaprzysiężyć tych sędziów w takim formacie, jak proponuje rząd. Jeśli chodzi o opozycję, tutaj ta opinia jest przeciwna i Wydaje mi się, że ciężko będzie jakimiś argumentami szczegółowymi tutaj to obywatelom tłumaczyć po prostu to po liniach partyjnych. Sejm wybrał nowych sędziów Trybunału w połowie marca. Rządzący zapowiadają, że jeśli prezydent nie przyjmie od nich przysięgi, będą szukali innych sposobów, by sędziowie mogli rozpocząć pracę. Prawie 230 tysięcy nieodwołanych przez pacjentów wizyt odnotował w ubiegłym roku w Małopolsce Narodowy Fundusz Zdrowia. To niemal o 90 tysięcy więcej niż rok temu. Najwięcej pacjentów zrezygnowało z konsultacji u ortopedy. W ten sposób przepadło 55 tysięcy porad. Każda nieodwołana wizyta to stracona szansa na konsultację dla osoby chorej, mówi Aleksandra Kwiecień z małopolskiego NFZ-u. Możemy mówić tak naprawdę o pladze nieodwołanych wizyt. To realne obciążenie dla systemu ochrony zdrowia. Pamiętajmy, że w tym przypadku nasza decyzja może mieć bezpośredni wpływ na zdrowie innej osoby. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pacjent ma obowiązek uprzedzenia placówki, że nie pojawi się na zaplanowanej wizycie. Za kilka godzin Céline Dion ogłosi wielki powrót na scenę, informują francuskie media. Kanadyjska gwiazda ma to uczynić wieczorem w Paryżu, w dniu swoich urodzin. Céline Dion nie występuje od niemal czterech lat z powodu choroby. Bezprecedensowe wydarzenie w historii muzyki. Ujęcia, które obiegną świat. Spektakularne i światowe widowisko. Tak powrót Céline Dion zapowiada dziennik Le Figaro. Wydarzenie będzie transmitowało o 21.00 francuski nadawca publiczny France 2. Na nagraniach z prób z minionej nocy ujawnionych przez telewizję BFM widać oświetloną specjalną iluminacją wieżę Eiffla z napisem Paryżu jestem gotowa, a w tle słychać przebój My Heart Will Go On. Już od kilku dni w stolicy Francji pojawiają się afisze ze zdjęciami kanadyjskiej gwiazdy oraz tytułami jej najpopularniejszych utworów. Z medialnych doniesień wynika, że artystka ogłosi wieczorem daty 10 koncertów. Wszystkie mają odbyć się w Paryżu prawdopodobnie jesienią, a sprzedaż biletów ma ruszyć w najbliższych dniach. Cylindią bardzo ograniczyła działalność artystyczną, odkąd zdiagnozowano u niej zespół sztywności uogólnionej. Jednym z jej rzadkich występów było wykonanie hymnu do miłości na wieży Eiffla podczas ceremonii otwarcia letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu. Relacjonował Stefan Folzer. To były informacje Polskiego Radia 24. W nocy na południu i południowym wschodzie deszcz, popada też na Pomorzu Zachodnim i na wschodzie. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na obszarach podgórskich w Karpatach drogi i chodniki mogą być śliskie. Na Pojedzieżu Pomorskim oraz na Żuławach miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Termometry pokażą minus 2 stopnie na Podhalu, minus 1 miejscami na północy oraz zachodzie, około 2 w centrum, do 5-6 na wschodzie. Klimat. W całej Polsce jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, tylko w Warszawie umiarkowana. W tej chwili nieco ponad 22% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. Klimat. 6 minut po godzinie 18. Debata dnia. A w debacie dnia witam gości, pan Piotr Kusznieruk, Trybuna. Dzień dobry Panie. Dzień dobry. I pan Łukasz Warzecha, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry. I wiele różnych tematów, zarówno tych w tak zwanej ostatniej chwili, jak i tych, przy których warto będzie powrócić do wydarzeń no być może sprzed nawet kilku dni, ale ponieważ mamy poniedziałek, to myślę, że chociażby te weekendowe wydarzenia można jakoś przypomnieć. Natomiast chciałem zacząć od tematu, który wydawałby się tematem ekonomiczno-gospodarczym, ale jak to bywa w naszym kraju, wszystko jest polityką, więc chyba w takich kategoriach też należy go ocenić i skomentować. Myślę oczywiście o maksymalnej cenie paliw. Dziś zaczęło to rozporządzenie, to prawo obowiązywać. Efekty zapewne zobaczymy na stacjach benzynowych już jutro. Są zapowiedzi o ile ta cena benzyny powinna jutro spaść. I wielkie kontrowersje wokół tej decyzji. To ja zapytam tak, czy państwo Powinno w takich sytuacjach jak ta, czyli wojna z Iranem, blokada, jeżeli chodzi o tankowce płynące z tego obszaru w stronę Europy. Czy państwo w takich sytuacjach rzeczywiście w ten sposób powinno, powinno interweniować? To Kto jako pierwszy? To może ja. Proszę bardzo. Pan Łukasz Warzech. Zawsze musi być ktoś, kto pierwszy zabierze głos. Um, nie, zdecydowanie nie. Ja traktuję yy, ten ruch zwłaszcza ten jego element dotyczący ustalania maksymalnej ceny paliwa, bo tutaj przypomnijmy, że mamy dwie ustawy. Jedna dotyczy obniżki akcyzy oraz możliwości obniżenia podatku VAT za pomocą rozporządzenia, a druga dotyczy właśnie ustalania maksymalnej ceny paliwa. I ta druga ustawa moim zdaniem jest bardzo złym, populistycznym ruchem. Bo rozumiem, nigdy, że z tą pierwszą nie ma pan nigdzie... problemu. Mam znacznie mniejsze. Mhm. Oczywiście też można tutaj mieć różne zastrzeżenia. Natomiast ja generalnie wychodzę z założenia, że jeżeli więcej pieniędzy zostaje w kieszeni podatnika... To jest w porządku, ale tutaj też muszę zrobić zastrzeżenie bardzo ważne. Mianowicie to dotyczy przede wszystkim akcyzy, ponieważ obniżenie akcyzy w tym samym stopniu wpływa i na indywidualnych użytkowników i na przedsiębiorców. Natomiast jeżeli chodzi o VAT już nie. Dlatego również ten element uważam za bardzo populistyczny, no bo kto odczuje przede wszystkim obniżkę VAT-u? Indywidualni konsumenci. Jeżeli natomiast chodzi o przedsiębiorców, to nie tylko oni tej obniżki nie odczują, ponieważ oni VAT sobie tak czy owak odliczają, ale nawet ich płynność się pogorszy. Dlatego, że oni będą mogli odliczyć sobie tylko tyle, ile VAT wynosi przy dystrybutorze, czyli w tym wypadku 8%, a na zwrot reszty podatku VAT, które muszą odprowadzać, będą czekali, aż Urząd Skarbowy im go zwróci. I to powoduje, że momentalnie Duża część firm, w tym transportowych, wpada w problem z płynnością. I proszę zauważyć, że kompletnie ta sprawa nie jest e, uwzględniana właściwie w komentarzach do, tej, e, do tych ustaw. E, w żaden sposób nie odniósł się do niej pan prezydent. Podpisując tę ustawę politycy też jakby odjęło im kompletnie mowę. Natomiast jeżeli w tej konkretnej sprawie, natomiast jeżeli chodzi o maksymalne ceny paliwa, no to oceniam to jeszcze gorzej, dlatego że mm, zawsze jest tak, że kiedy odgórnie ustalane są ceny jakiegokolwiek dobra, to kończy się to niedoborami tego dobra. Bardzo wielu ekspertów przypomina, że tego typu próbę, tego typu działania Podjął już rząd Węgier kilka lat temu. Zresztą teraz też podjął podobno, podobne działania, bo na Węgrzech cały czas obowiązuje w ogóle jednolita cena um, trabenzyny benzyny i litra um, oleju napędowego. Znaczy, Ona nie jest taka sama, On jest 595 forintów i 615 forintów, ale to są ustalone ceny na, na stałe, na sztywno. Um, no tutaj mamy trochę inny mechanizm. Natomiast on też może doprowadzić do niedoborów paliwa z prostego powodu. Jeżeli dystrybutor czy handlowiec będzie miał sprzedawać paliwo poniżej opłacalności, to po prostu nie będzie go sprzedawał. I dodatkowo jeszcze organizacje branżowe zrzeszające mniejsze polskie sieci stacji lub nawet nie sieci, ale pojedyncze prywatne stacje benzynowe wskazują, że te regulacje uderzają przede wszystkim właśnie w ten sektor, bo duzi, Zawsze sobie poradzą, natomiast ci mniejsi będą mieli ogromne kłopoty. Więc podsumowując, oceniam te podjęte działania bardzo źle. Co można było innego zrobić, bo takie pytanie też może paść. To, no, przypominam, to? że mamy w cenie paliwa jeszcze kilka innych podatków, które można było y, czasowo skasować lub obniżyć. To jest opłata paliwowa, to jest opłata emisyjna. No to w takim razie teraz pan Piotr Kusznieruk, pana zdaniem to też nie jest dobry kierunek albo najwłaściwszy kierunek? To znaczy to jest y, krótkotrwałe zabezpieczenie ludności przed y, y, wzrostem cen paliwa, natomiast ten wzrost cen paliwa musimy sobie zdawać sprawę, że to był wzrost o charakterze spekulacyjnym. To znaczy to paliwo, które my dzisiaj kupujemy jest paliwo, które zostało kupione na początku stycznia albo pod koniec grudnia. W związku z tym e, wzrost nie był uzasadniony konkretnymi kosztami, tylko chęcią realizacji ponadprogramowych zysków w tym zakresie. Tak? W związku z tym koncerny, e, a w zasadzie moim zdaniem jedyny monopolista, bo myśmy doprowadzili do sytuacji takiej, że Orlen jest monopolistą, jeśli chodzi o skalę Polski, podniósł ceny w sposób niekontrolowany. Nawet jeżeli widzimy stacje benzynowe, które e, mają logo Orlenu, nie będzie to oczywiście reklama, to Orlen jest największym, a w zasadzie jedynym hurtownikiem w Polsce. 96% paliwa sprzedawanego w Polsce przez różne stacje to jest paliwo, które jest dystrybuowane z hurtowni Czyli Orlen. nawet pod, innym, pod innymi markami, pod, pod innymi, innymi markami szydami, de facto, to i tak jest to, to samo paliwo. w sieciach zachodnich, które uważamy, że, że, że to są sieci zachodnie, to jest de facto to, to samo paliwo w tym zakresie. Więc Orlen jako koncern państwowy mający monopolistyczną pozycję na rynku, te teoretycznie ze względu na swój udział państwa powinien liczyć się z, ze sprawami obywateli, podjął decyzję o realizacji nadmiarowych czy ponadstandardowych zysków. Ustalenie ceny paliwa odgórne dla koncernu Orlen moim zdaniem będzie miało jakieś znaczenie i zgadzam się z redaktorem Warzechą, że po pewnym czasie dystrybutorzy tego paliwa czy podmioty, które ten, te paliwo będą dystrybuowały, mając y, m, przekonanie, że mamy do czynienia z produktem niepsującym się, nie musimy tego sprzedawać, będą po prostu powstrzymywały się od sprzedaży paliwa po cenach nierynkowych w tym zakresie. I teraz musimy na to spojrzeć bardziej globalnie. To wszystko ma znaczenie w momencie, kiedy mamy do czynienia z bardzo krótkim konfliktem zbrojnym w Zatoce Perskiej. Czyli jeżeli to potrwa przez kolejne 20-30 dni, kiedy zapasy magazynowe albo zakupy starego paliwa będą realizowane z, po cenach, które były cenami przedwojennymi, no to nie ma żadnego problemu. Natomiast jeżeli wejdziemy w okres ten zakupów tych, po bieżących cenach, no to dystrybutorzy będą się powstrzymywali od sprzedaży tego paliwa albo będą znajdowali się w złej sytuacji finansowej i to jest częściowa ochrona. To znaczy, to jest dobry mechanizm społeczny, ale trwało ma to krótkotrwały efekt, dlatego, że będzie wpływał w sposób istotny na gospodarkę. Zatem no w takim razie jeszcze jedno pytanie. Czy rząd albo inaczej, czy obecna koalicja rządowa, czy też premier Donald Tusk mogli podjąć inną decyzję? No bo teraz myślę oczywiście o tej narracji, którą można usłyszeć ze strony Prawa i Sprawiedliwości. No i między innymi, no, ta narracja dotycząca tego, że rząd w żaden sposób nie reaguje na to, co dzieje się wokół Iranu, zaczęła się właśnie od, od, ceny, od ceny paliw. Można było nie zareagować? To tym, tym razem z, zmieńmy w takim razie kolejność, kolejność czyli, tak, czyli pan Myślę, Piotr. że politycznie nie, dlatego że społeczeństwo po tym pierwszym ruchu Prawa i Sprawiedliwości w 2022 roku, wykonanym nadzwyczajnie szybko, bo też należy zwrócić uwagę, że w związku z tym wzrostem cen Te formacje zaczęły pokazywać, pokazywać te różnice i myślę, że rząd i tak dosyć długo wytrzymał z niepodnoszeniem cen paliwa. Myślę, że też jednak biorąc na głowę pewne spadki sondażowe w tym zakresie, bo jednak do społeczeństwa dotarło, że w tamtym czasie rząd wspólnie z prezesem Obajtkiem, no, zareagowali w trzy dni, a tutaj w trzy tygodnie. Więc ten efekt jest, ten efekt jest efektem dosyć istotnym społecznie, więc rząd musiał coś zrobić. Natomiast no, cały czas mamy do czynienia z brakiem rozwiązania systemowego na długofalową wojnę, a wygląda na to, że wojna z Iranem będzie miała charakter długofalowy. No to w takim razie pan Łukasz Warzecha, to samo pytanie. Czy z takiego politycznego punktu widzenia rząd, premier mogli ten temat pominąć? Kiedy ja skrytykowałem pana prezydenta Karola Nawrockiego za to, że podpisał obie te ustawy, a mógł podpisać tylko tę dotyczącą obniżenia opodatkowania, no to też usłyszałem czy czytałem ze strony wielu zwolenników pana prezydenta, że nie dało się inaczej, bo przecież gdyby... Nie podpisał obu tych ustaw, to zostałby niesamowicie skrytykowany przez prorządowe media, przez obecną koalicję. Też obywatele by tego nie zrozumieli. No, ja wtedy zadawałem pytanie, czy prezydenta mamy od tego, żeby się poddawał terrorowi mediów albo części polityków, czy od tego, żeby podejmował dobre decyzje. I mam wrażenie, że jednak prezydenta od tego drugiego powinniśmy mieć. W przypadku rządu właściwie mógłbym powiedzieć to samo. To znaczy, należy to odpowiedź, odpowiedź na to pytanie należy rozdzielić na dwa segmenty. Czy rząd musiał jakoś zareagować? Tak, myślę, że musiał i powinien zareagować. Ale czy w ten sposób? Nie. Myślę, że nie. Um, Pojawiają się sugestie dotyczące tego, jak inaczej można było to zrobić. No przede wszystkim należało podejmując innego rodzaju decyzje, bardzo dobrze i przejrzyście to wytłumaczyć. Na przykład ta wspomniana przeze mnie kwestia problemów przedsiębiorców, które będą z tego wynikały, jak powiedziałem, w ogóle się nie pojawiła. w wypowiedziach przedstawicieli rządu, komentatorów, no jest prawie, że nieobecna. A można było to właśnie wyjaśnić, Dlatego trzeba zadziałać inaczej. Pojawiają się takie koncepcje, że można było stworzyć system bonów paliwowych, na przykład dla przedstawicieli branży transportowej, którzy najbardziej na tym wszystkim cierpią, bo przecież finał tego będzie taki, że ich problemy z płatnościami przełożą się na ceny w sklepach. Więc możemy my zapłacimy mniej przy dystrybutorach, ale to się odbije w postaci cen sklepowych. Więc tak naprawdę nasz zysk będzie oczywiście iluzoryczny. Mamy bardzo trudną sytuację budżetową. To również mógł być element uzasadnienia podjęcia innego rodzaju kroków. No i wreszcie to, co, o czym wspomniałem w pierwszej swojej wypowiedzi, czyli y, mamy kilka różnych podatków w cenie paliwa. VAT, obniżenie VAT-u jest tym najbardziej kontrowersyjnym krokiem, który nierówno rozkłada w tej chwili obciążenia, a jest jeszcze opłata paliwowa i jest jeszcze opłata emisyjna. Można było zejść z akcyzy i tych dwóch pozostałych opłat. Można było wreszcie zrobić to, co zrobił pan Mateusz Morawiecki w 2022 roku, czyli zawiesić podatek od sprzedaży detalicznej w przypadku stacji benzynowych. Zresztą podatek wprowadzony przez PiS w 2016 roku, który również obciąża cenę benzyny. Pośrednio, ale obciąża. I to wszystko można było zrobić i wtedy nie byłoby tego zróżnicowania na skutki dla zwykłych klientów i dla przedsiębiorców. Czyli podsumowując, działać trzeba było, ale nie tak. No to w takim razie, jeżeli pan pozwoli, to prosiłbym o kontynuowanie tego wątku, tylko tym razem zostawimy już paliwa z boku. Zbliżają się święta i wydawało się, że te rzeczywiście to rzeczywiście to hasło tańsze paliwa przed świętami będzie dominować, ale Prawo i Sprawiedliwość wrzuciło kolejny temat. PiS zapowiedział złożenie projektu ustawy o obniżeniu podatku VAT na żywność z 5% do 0% i będzie wnioskować o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu jeszcze we wtorek, czyli jutro. Tak, rozumiem, żeby ten temat jeszcze przed świętami wybrzmiał. No to jak ten temat w takim razie potraktować? Jeszcze dodajmy, że to o tych planach Prawa i Sprawiedliwości tu pewnie nie będzie zaskoczenia, mówił wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek, czyli no, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera po najbliższych wyborach parlamentarnych. To w takim razie poproszę o kontynuację tego wątku przez pana redaktora Warzechę. No to jest już czysty populizm. Biorąc pod uwagę po pierwsze to, że Prawo i Sprawiedliwość podtrzymywało czterokrotnie podwyższony, przypominam, tymczasowo przez pana premiera Tuska podatek VAT na poziomie 23% w czasie ośmiu lat swoich rządów. Cztery razy posłowie PiS głosowali za tym, żeby przedłużyć tę tymczasową podwyżkę VAT-u. I oni doskonale wiedzą jaka jest sytuacja polskiego budżetu. Oczywiście to nie oni odpowiadają za to, co teraz się dzieje z deficytem, też wykręcili całkiem niezły deficyt w ostatnim roku swojego urzędowania, bo było to ponad 80 miliardów złotych, ale to jest nic w porównaniu z tym, co mamy teraz. Natomiast no, muszę zdawać sobie sprawę z tego, że tego typu postulat jest najczystszym populizmem w tej sytuacji budżetowej, więc nie mam tu nic więcej do powiedzenia. Jeżeli tak ma wyglądać przygotowanie do wyborów, czyli wyścig na tego typu populistyczne um, propozycje, to myślę, że znaczna część wyborców, mimo że trzyma się za kieszenie, ma też coraz większą świadomość w sytuacji, w jakiej jest polskie państwo i bardziej może się obawiać tego, że nastąpi jakiś niekontrolowany ruch związany z finansami publicznymi, niż tego, że ten VAT, niż będą myśleć o tym, że ten obniżony ewentualnie VAT kimkolwiek bym pomógł. No bo weźmy też pod uwagę, że to jest 5% to tutaj obniżka naprawdę tak bardzo, aż ceny podstawowego koszyka dóbr spożywczych by nie zmieniła. No to w takim razie dokładnie to samo pytanie, ten sam temat pan Piotr Kusznieruk. Zgadzam się. Ostatnie propozycje i w przypadku... I w przypadku propozycji Przemysława Czarnka dotycząca paliwa, bo też trzy tygodnie temu złożył taki wniosek, jaki obecnie, no to są propozycje bardzo populistyczne. To znaczy można pójść bardziej daleko idące i po prostu ogłosić się, że będę premierem rządu, który zlikwiduje podatki. Tylko nie będę miał pieniędzy na sfinansowanie usług publicznych, które rząd w stosunku do obywateli musi realizować. Jest jakiś poziom nadmiernego opodatkowania. Te państwo, pols, polskie państwo wskazuje na to, że, że my jesteśmy już nadmiernie sfiskalizowani, no ale to należy do tego podchodzić rozsądnie i te zobowiązania podatkowe analizować w taki sposób, żeby one rozkładały się mniej, mniej więcej równomiernie. To znaczy odpowiedzią na każdy problem w każdym momencie jest zlikwidowanie podatków, no to my do niczego nie dojdziemy. To znaczy oczywiście pewnie będzie pewna część społeczeństwa, która hmm, przyklaśnie temu i powie, że, no, spo, że, że nie płaćmy podatków, no ale generalnie w związku z tym obronność, usługi publiczne służba zdrowia, no, na którą oczywiście narzekamy, ale ona jest permanentnie niedofinansowana. I inne tego typu rzeczy no, nie będą finansowane przez państwo. Nie chcę, że tak powiem, zwracać uwagi na to, że również PiS, który w okresie swoich rządów wielokrotnie podnosił zobowiązania podatkowe, w związku z tym w momencie, kiedy był przy władzy, nie był szczególnie rządem, który dążył do obniżania fiskalizmu publicznego. tak? Więc dzisiaj, kiedy nie mam wpływu na władzę, będziemy realizowali no, tą strategię, no to do niczego nie dojdziemy. To panowie, w takim razie idąc dalej, mówiłem o tym, że być może przy niektórych tematach delikatnie się cofniemy. Chciałbym bowiem zapytać o panów wrażenia po o tym, jak zaprezentował się prezydent Karol Nawrocki w Teksasie na, na tym spotkaniu środowisk prawicowych i, i konserwatywnych. Bo z jednej strony no, mieliśmy coś, co zapewne nie było zaskoczeniem, czyli dużo słów mówiących o polsko-amerykańskim sojuszu, falących Donalda Trumpa, krytykujących w dużej mierze również Unię Europejską. Ale jednocześnie pojawiły się tam na przykład zdania, które przez myślę sporą część sympatyków Ruchu Maga, jak również przedstawicieli Ruchu Maga, no, mogły być bardzo różnie odebrane. No bo tam pojawiły się słowa mówiące o tym, że nie, nie należy w żaden sposób traktować Rosji jako obrońcy wartości konserwatywnych. Wręcz przeciwnie, Rosja cały czas obecnie stanowi zagrożenie. Jak tę wizytę ocenić? Bo pierwotnie, przypomnijmy, na tym kongresie miał się pojawić Donald Trump. Donald Trump jednak wybrał grę w golfa. Tym samym prezydent Karol Nawrocki był najwyższym rangą gościem, który na tym spotkaniu się w ogóle pojawił. Który z panów redaktorów ja w takim mam... razie? Proszę bardzo. Karol Nawrocki pojechał na konwencję budując swój wizerunek lidera środowisk konserwatywnych. Yy, niestety problemem tej obecności jest problem taki, że interesy Stanów Zjednoczonych, interesy europejskie w zakresie bezpieczeństwa i w zakresie współpracy bardzo mocno się rozmijają. W związku z tym sytuacja być może na samej konferencji, gdzie był świetnie zapowiadany, miał fajne antre, wszedł i powiedział swoje świetne przemówienie w tym zakresie, nawet trochę rozbieżne z linią, nawet nie trochę, tylko mocno rozbieżne z linią MAGA. W mediach to dobrze wygląda, natomiast zobaczmy, jak obecnie funkcjonują generalnie Stany Zjednoczone, to znaczy podejmują decyzje, decyzje o uruchomieniu konfliktu w rejonie, w rejonie cieśniny Ormus, będąc jednocześnie krajem najmniej uzależnionym od importu ropy. W związku z tym to jest uderzenie z jednej strony w gospodarkę chińską, bo zakładam, że, że to głównie chodziło o gospodarkę chińską, ale pośrednio uderzenie w interesy europejskie. I co chwila przekonywanie tej Europy, żeby... Odcinała sobie tą piłą nogę i żeby uczestniczyła dalej w tym konflikcie, e, wiedząc o tym, że gospodarka europejska jest głównym importerem ropy, gazów i nawozów z innych części świata. W związku z tym e, prezydent Donald Trump co chwila zaczyna mówić o, o tym, że należy płacić 5% na obronność, że europejczycy, europejscy partnerzy są tchórzliwi, że może się rozpaść NATO, a te wszystkie stwierdzenia, które używa Donald Tusk, Trump, one mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. Bo Donald Trump w swoich publicznych wypowiedziach nawet na, na, na, e, mówi, że trzeba płacić na obronność 5%, a Stany Zjednoczone płacą 3,8% na obronność. No tak, nawet, ale jednak Polska, skala budżetu jest kompletna. Okej, okay, nawet Polska nie płaci 5% na obronność, mimo że płaci w NATO najwięcej procent. Więc e, z drugiej strony wydatki Stanów Zjednoczonych od 2014 roku, kiedy rozpoczął się konflikt e, ukraińsko-rosyjski, relatywnie ciągle spadają. Minimalnie, ale spadają do tych 3,8%. Wydatki europejskie, mimo że są startują od bardzo niskiego poziomu przed 2014 rokiem, jednak rosną, więc znajdujemy się w odwrotnych trendach, a z drugiej strony Stany Zjednoczone cały czas podważają mechanizm funkcjonowania w sojuszu NATO, podejmując wojny we własnych interesach. Mówiąc, że uczestnictwo w biznesie amerykańskim ma być synonimem bezpieczeństwa dla Europy. To się mocno rozjeżdża i myślę, że długotrwale taka sytuacja nie uda się, a prezydent Nawrocki zaczyna to powoli, powoli firmować. Pan, to był pan Piotr Kusznieruk. Jeżeli chodzi o komentarz Łukasza Warzechy, pana redaktora Łukasza Warzechy, to na ten komentarz, panie redaktorze, chwilę zaczekamy. Wcześniej informacje na antenie Polskiego Radia 24. Reklama.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 To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Po reklamie to są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 18.30, Łukasz Pastor, zapraszam. Kierowcy będą płacić od jutra mniej na stacjach benzynowych. Ceny paliw spadną o ponad złotówkę. Większość Polaków czekało na taką reakcję rządu. Ocenił na naszej antenie ekspert do spraw marketingu i wizerunku politycznego Mateusz Sabat. Na pewno nie jest tak, że ta cena maksymalna, która została ustalona, zaspokoi ambicje czy oczekiwania wszystkich Polaków, ale myślę, że rząd tutaj pokazał aktywność i przynajmniej nie będzie aż tak bardzo tracił, jak rządy mogą tracić na takich sytuacjach. VAT na paliwo zostanie obniżony z 23 do 8% i będzie obowiązywać do końca kwietnia, a niższa akcyza na paliwo do połowy kwietnia. Największe obniżki przewidywane są na Podkarpaciu o ponad złoty 30 zł za litr. Duże upusty pojawią się także w Opolskim, Świętokrzyskiem i na Pomorzu Zachodnim. Na autostradach zmiany będą najbardziej odczuwalne. Spadki mogą sięgnąć nawet złotówki i 60 groszy na litrze paliwa. Mieszkańcy Krakowa zdecydują o odwołaniu prezydenta i Rady Miasta. Zostanie zorganizowane referendum w tej sprawie. Wymagana liczba ponad 58 tysięcy podpisów została przekroczona, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Prawdopodobny termin głosowania to jedna z dwóch niedziel w drugiej połowie maja, mówi Jan Hoffman, inicjator zwołania referendum. W momencie wydania postanowienia, konkretnie ogłoszenia postanowienia przez KKW znajdziemy się w takim rygorze typowo już kampanijnym. Zamierzamy prowadzić akcje informacyjne. Tutaj też nie chcę zdradzać szczegółów, no też chcemy element pewien zaskoczenia mieć tutaj powiedzmy w naszych akcjach, więc o detalach na razie nie będę mówił. Komisarz wyborczy oficjalnie ma ogłosić decyzję po świętach wielkanocnych. To w niej znajdzie się dokładna data referendum. Prezydentem Krakowa jest obecnie Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Egzamin na prawo jazdy może się zmienić. Kilku zmian chce dokonać Ministerstwo Infrastruktury. Chodzi o zmniejszenie puli pytań egzaminacyjnych i ich treści, czy zlikwidowanie egzaminu na placu manewrowym. To nie wystarczy, tak uważa były policjant i ekspert do spraw bezpieczeństwa Mariusz Sokołowski wskazuje między innymi na konieczność naprawy systemu szkoleń. Jeśli tylko i wyłącznie zlikwidujemy plac manewrowy i wprowadzimy niewielkie zmiany w samych testach, które muszą zdawać kandydaci na kierowców, to w takiej sytuacji nie będzie to z korzyścią dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nowe regulacje mają być gotowe do końca roku. Według statystyk 40% kursantów oblewało egzamin właśnie na placu manewrowym. Za 27 minut, godzina 19. Debata Dnia A w debacie dnia przypomnę, pan Piotr Kusznieruk, Trybuna i pan Łukasz Warzecha, Tygodnik do Rzeczy. To jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No i w takim razie powracamy do tego wątku, który musieliśmy przerwać, czyli wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Dallas na kongresie środowisk prawicowych i konserwatywnych. Jak tę wizytę oceniać? No, zważywszy na to, jakie słowa padły podczas przemówienia prezydenta. No to teraz, tak jak zapowiadałem, pan Łukasz Warzecha. Ja mam dosyć ambiwalentne odczucia z paru powodów. Po pierwsze dlatego, że rzeczywiście można zadać sobie pytanie, czy no, trochę z tą wizytą pan prezydent nie został jak w z angielskim, bo prawdopodobnie nadzieja była taka, że tam jednak będzie ktoś wyżej postawiony w administracji Donalda Trumpa, jeżeli nie sam pan prezydent Trump, a tymczasem skończyło się na sekretarzu energii. No to jest taki z całym szacunkiem, ale powiedzmy drugorzędny minister, po drugie, nie mam przekonania, czy Polska trochę ze swoim antyrosyjskim przekazem nie wchodzi w taką koleję, która pozwalała przez wiele lat, między innymi Niemcom. Mówię tutaj o sytuacji, która miała miejsce, powiedzmy, 20-15 lat temu, która pozwalała Niemcom przedstawiać Polskę jako kraj obsesyjnie skupiony na jednym problemie. No bo jednak jest tak, że wobec narastającego kryzysu energetycznego no już tajemnicą Poliszynela jest to, że w europejskich stolicach nie tylko ci, których się uważa za prorosyjskich, moim zdaniem często błędnie, ale również główny nurt zaczyna się zastanawiać nad jakimś wznowieniem relacji z Rosją. Tymczasem jedyny przekaz polskich polityków, jaki wszędzie wybrzmiewa, jest najważniejszy, jest naczelny, to jest przekaz antyrosyjski. No to trochę wygląda tak, że Polska nie ma nic innego do zaoferowania. Gdziekolwiek pojawia się przedstawiciel Rzeczypospolitej, to zawsze dla niego najważniejsza jest Rosja i obawiam się, że to zacznie nas coraz bardziej marginalizować. Ja nie mówię, żeby z tego tematu kompletnie rezygnować, nie mówię, że on nie jest ważny, natomiast... Wydaje mi się, że nadmierna koncentracja na tym punkcie po prostu nam szkodzi. I wreszcie trzecia kwestia. no Rzeczywiście jest tu duża niekonsekwencja, bo pan prezydent przemawia na SIPAC mówiąc o tym, że Rosja popełnia zbrodnie, łamie prawo międzynarodowe i mówi to w kraju, którego prezydent ostentacyjnie Prawo Międzynarodowe lekceważy. I mówię to jako realista polityczny, który uważa, że Prawo Międzynarodowe jest narzędziem służącym po prostu silniejszym i w zasadzie zawsze tak było. Natomiast jeżeli się robi główny motyw swoich wystąpień, swojej polityki z takiego bardzo moralizującego kursu, ale tylko w przypadku jednego kraju, Podczas kiedy inny ostentacyjnie i to ten inny, który ma być podstawą naszego bezpieczeństwa, ostentacyjnie łamie te zasady, no to jest to uderzająca niekonsekwencja, którą można również zacząć z czasem wykorzystywać przeciwko Polsce. To nie mogę oprzeć się pokusie, żeby dopytać, dlaczego pana zdaniem, jeżeli chodzi o obsadę tegorocznego kongresu, ta obsada była rzeczywiście na tak niskim poziomie? Bo przecież do tej pory, no chyba, jeżeli pamięć mnie nie zawodzi, nie zdarzało się, żeby Donald Trump na tym kongresie Sipak się nie pojawił. A tu rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo słaba obsada, no bo tak jak pan wspomniał, sekretarz do spraw energii, no to, to nie jest chyba poważne potraktowanie sprawy. To prawda, nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, mogę tylko wskazać, że ponieważ sam byłem jako dziennikarz na kongresie SIPAK w Budapeszcie, który się odbywał dosłownie kilka dni wcześniej, to jest taka franczyza tego SIPAKu amerykańskiego, no i tam Wiktorowi Orbanowi, co prawda nie udało się ściągnąć nikogo z administracji amerykańskiej, ale było wideo przesłanie specjalnie nagrane na ten kongres przez Donalda Trumpa, no i byli politycy jednak, jeżeli chodzi o tę, powiedziałbym, suwerennościową prawicę, to z pierwszego szeregu z Javierem Mileim na czele, czyli prezydentem Argentyny. No jak na Węgry, bo to też miejmy to świadomość, że mówimy tu o średniej wielkości europejskim kraju, jak na Węgry i taką imprezę, to ta obsada była mocna. No była ewidentnie mocniejsza niż ta obsada SIPAK-u amerykańskiego, więc też mnie to zaskakuje, natomiast nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało. No dobrze, to ja o ten paradoks w takim razie zapytam też drugiego z naszych gości. Przypomnę pan Piotr Kusznieruk. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że że w ostatnim czasie dużo uczestników, czy dużo działaczy ruchów MAGA, czyli tej części konserwatywnej, uważa, że Donald Trump zdradza MAGA tak, w tym zakresie. W związku z tym myślę, że w kontekście słabo rozwijającej się wojny z Iranem, plus dużej ilości zastrzeżeń związanych z uczestnikami tego kongresu, po prostu członkowie rządu się wyłączyli po to, żeby nie znaleźć się w trudnej sytuacji. Poza wygodniej tym, było się nie pojawić. Wygodniej było się nie pojawić. Poza tym Donald Trump nie będzie startował w następnej kampanii prezydenckiej. No bo ale na... ktoś z jego otoczenia raczej tak. No ale nie wiadomo kto na razie będzie startował, myślę, że te decyzje na razie nie są jeszcze w tym zakresie podjęte albo się dopiero tworzą w związku z tym nowa osoba, która się pojawi, dobrze, żeby nie znalazła się w tak trudnej sytuacji pod ostrzałem a sam Donald Trump nie pojechał, bo nie musiał bo to jest mechanizm taki charakterologiczny że wdzięczność to jest cecha, która umiera najszybciej Dobrze, to trochę odejdziemy teraz od tego tematu amerykańskiego, choć malutki wątek łączący oba te tematy jednak się pojawi, ponieważ była taka zapowiedź, że po powrocie ze Stanów Zjednoczonych prezydent Nawrocki poinformuje o swojej decyzji dotyczącej ślubowania czy też tych sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez, przez, przez Sejm. Dziś Adam Andruszkiewicz z Kancelarii Prezydenta mówił, że na razie takiej decyzji nie ma, że prezydent ma jeszcze czas i możemy spokojnie czekać. Jaka to będzie decyzja panów zdaniem? To teraz, żeby zachować należytą kolejność, nie wiem czy czegoś nie pomyliłem, ale chyba Łukasz Warzecha. Jaką decyzję tutaj podejmie pan prezydent nie jestem w stanie powiedzieć, natomiast mogę wskazać jakie moim zdaniem względy tutaj będą działać. I to są dwa względy przeciwne. Pierwszy wzgląd, z którym moim zdaniem pan prezydent musi się zacząć liczyć, to jest spadające dla niego poparcie. Co prawda on ma jeszcze przed sobą ponad cztery lata kadencji, więc bardzo długo, ale widać, że w jakiś sposób jest na sondaże poparcia uwrażliwiony, a mieliśmy niedawno sondaż zaufania, no bo wiadomo, w sondażu partyjnym pan prezydent się nie pojawia, ale w sondażach zaufania tak, z którego wynikało, że co prawda cały czas pan prezydent prowadzi, ale więcej osób, minimalnie więcej osób nie ufa panu prezydentowi niż mu ufa. I to jest zmiana sytuacji dla pana Karola Nawrockiego, który bardzo z przytupem zaczynał swoją prezydenturę. A odnoszę to do sprawy ślubowania e, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że jednym z takich m, moim zdaniem względów, które powodują ten spadek zaufania, jest fakt, że pan prezydent nie przyczynia się w żaden sposób do uporządkowania państwa. Ten problem z wymiarem sprawiedliwości, w tym również z Trybunałem Konstytucyjnym, jest odbierany przez wielu Polaków jako groźny dla nich już nawet osobiście bałagan. No bo te kwestie schodzą coraz niżej, nawet jeżeli Trybunał Konstytucyjny nie jest bezpośrednio powiązany z sądownictwem powszechnym, no to i tak ludzie zaczynają kojarzyć, że tam się jakieś dziwne rzeczy dzieją, wyroki są obalane, jest coraz większe zamieszanie... I pan prezydent, który z jednej strony no, jest traktowany jako taki czynnik ponadpartyjny, z drugiej właśnie nie pełni tej roli, jeżeli powstrzymuje się od, od w tym wypadku przyjęcia ślubowania. No ale jest też ten drugi wzgląd i tym drugim względem jest lojalność partyjna pana prezydenta, który oczywiście nie jest członkiem PiSu i nigdy nie był. Natomiast ja dzisiaj po trochę ponad pół roku urzędowania pana Karola Nawrockiego, oceniam, że jego związki, czy jego lojalność wobec prawa i sprawiedliwości, co może być dla niektórych zaskakujące, są dzisiaj chyba większe niż były Andrzeja Dudy po roku 2017, czyli po jego wetach do ustaw sądowych. Mam wrażenie, że pan Karol Nawrocki bardzo mocno jest w linii Prawa i Sprawiedliwości, a jedną z cech tej, tej linii Prawa i Sprawiedliwości jest oprotestowywanie, kontestowanie wszelkich prób zmian systemu, który Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło w wymiarze sprawiedliwości. No ale to, że przepraszam, jeszcze zatrzymując się na chwilę przy tym wątku, no przecież prezydent Karol Nawrocki, no również przez pismo no był w jakiejś mierze chyba traktowany jako ten polityk, który może być takim bardzo skutecznym pomostem pomiędzy Prawem a Sprawiedliwością, na przykład Konfederacją. Pana zdaniem to się w tej chwili no, nie do końca sprawdza albo nie do końca pokrywa z faktami? Patrząc na to, jak dziś zachowuje się pan prezydent, uważam, że była to taktyka wyborcza. I może jeszcze taka próba rzeczywiście przez chwilę była utrzymania tego kursu, powiedzmy przez dwa, no góra trzy miesiące po wyborach. Natomiast dzisiaj widzimy, że to się skończyło. Uważam, że to jest po prostu już nieaktualne. No to pan Piotr Kusznier, to trochę odwracając kolejność, rzeczywiście to się skończyło, to, to bycie pomostem? Na pewno. To znaczy ta sytuacja już wygląda w ten sposób, że w zasadzie są wetowane ustawy, które zmieniają ustawy, które przyjmował gdzieś tam poprzedni rząd i dokonywał zmian. Z drugiej strony no to, co zapowiadaliśmy na samym początku urzędowania pana prezydenta, czyli ten mechanizm sprawczości, polegający na tym, żeby złożyć pewien pakiet ustaw, w którym w sposób sprawczy dokonam zmian strukturalnych w naszym kraju i to będzie wszystko fajnie, będzie tanio i będzie bez żadnych tych, bez żadnych problemów, więc będziemy mieli świetne państwo. No, pomysł na cenę energii to jest pomysł, który ma przypomina pomysł pana kandydata na premiera Czarnka, czyli obniżmy podatki, tak? Równomiernie obniżmy VAT, obniżmy podatek przesyłowy, oczywiście obniżmy inne podatki wynikające z energetyką, ale nic ten, nic ten mechanizm nie wprowadzał. W związku z tym to jest taka sama propozycja, jak propozycja Przemysława Czarnka w tym zakresie. I teraz pan prezydent będzie zastanawiał się nad wyborem tych sędziów w procesie wyborczym dostrzegam jeden formalny problem, który został przeoczony i myślę, że marszałek Czerzasty źle poprowadził te z... Nie, kwestia czasu. Kwestia czasu nie jest opisana w Konstytucji. Mm -hmm. Nie jest napisane, że sędziowie mają być wybierani na zakładkę. Nie, tak... nie. Bardziej myślę o przedstawieniu kandydatów i, i, i czasie, który minął od przedstawienia do samego Też to głosowania. to jest moim to zdaniem problem, bo wszyscy kandydaci mieli prawo... Wszyscy, wszyscy, wszystkie osoby miały, prawo, mogły się z tym zapoznać. To jest jakiś, jakaś wada prawna, ale nie na tyle istotna, że nie na tyle istotna, że, żeby nie była zrealizowana. Tylko, że po prostu jeden kandydat nie podlegał głosowaniu. To jest moim zdaniem problem, że głosowanie nie, nie było głosowaniem uwzględniającym wszystkich kandydatów zgłoszonych przez komisję. Dlaczego został wyeliminowany ten albo tamten? Więc głosowanie nie miało charakteru w pełni otwartego i moim zdaniem tutaj jest największy problem. Kwestia czasu, jeżeli posłowie dostali informację, mieli czas się zapoznać, mieli czas się wypowiedzieć, jest sprawą jak gdyby drugorzędną te inne sprawy. Więc tutaj jest jeden mechanizm formalny, który powinien funkcjonować po, pod rozwagę. Błędem w konstytucji jest to, że nie zostało zapisane w konstytucji fakt, że do czasu powołania nowego sędziego stary sędzia po prostu urzęduje. To, bo zastanawiam się nad jednym, znaczy ja w żaden sposób nie chcę bagatelizować tych problemów formalnych, o których pan powiedział, no ale zastanawiam się na ile tak naprawdę w tym sporze chodzi o problemy formalne, a nie o no właśnie, a nie o o nazwiska o, i politykę. W, chodzi o władzę, no, to znaczy mechanizm władzy, powołania tak? kolejnych sędziów spowoduje, że wprowadzenie do Trybunału Konstytucyjnego sędziów będzie powodowało, że Trybunał Konstytucyjny będzie mógł dokonywać zmian w decyzjach prezydenta, czyli odesłanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego nie zawsze się skończy korzystnym rozstrzygnięciem dla prezydenta. W związku z tym na przykład weto prezydenckie, czy cokolwiek innego zrobione w w tym zakresie, czy odesłanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego niekoniecznie się skończy zanegowaniem tej ustawy. Więc tutaj prezydent e, powstrzymuje się z podejmowaniem decyzji w tej kwestii, dlatego, że Trybunał Konstytucyjny jest pewnego rodzaju e, ograniczeniem możliwości prezydenckich, bo społeczeństwo powie, no dobrze, panie prezydencie, pan wetuje, ale mógł pan też to dokonać, do, e, dokonać naprawy legislacyjnej i wysłać do Trybunału Konstytucyjnego Konstytucyjnego, który by stwierdził, że ustawa nie jest konstytucyjna, w związku z tym rząd musi tę ustawę poprawić, bo prezydent w ramach swoich uprawnień dysponuje tylko mechanizmem zero-jedynkowym, albo zatwierdzić tę ustawę, albo skasować. Tą trzecią możliwością, czyli poprawianie ustawy, to jest możliwość skierowania do Trybunału Konstytucyjnego i poprawiania ustaw. W związku z tym być może prezydent niektórych ustaw nie chce poprawiać, bo chce, żeby one po prostu nie weszły. No to jeszcze jedna kwestia i znów myślę, że słowo paradoks będzie jak najbardziej na miejscu, bo mamy koalicję rządzącą, która przez bardzo długi czas podważała legalność tych przepisów, wedle których wybierani są sędziowie do Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, żeby przez bardzo długi czas nie były obsadzane wakaty po tych sędziach, którzy odchodzili z tego urzędu. No i teraz mamy zwrot, że jednak wedle tych samych przepisów te wakaty zostały uzupełnione. I drugi paradoks, albo inaczej no rzecz, która jeszcze ten paradoks powiększa, to znaczy druga strona, myślę o Prawie i Sprawiedliwości, która przecież sama te pr przepisy wprowadzała i sama te przepisy uchwalała, teraz odwołuje się no, m.in. do TSUE i innych wyroków i podważa własną ustawę, czy też legalność własnej ustawy. No tak, to, to nie jest nic zaskakującego. To znaczy my w takim kołowrotku wzajemnego zaprzeczania sobie i czysto relatywistycznego podejścia do tego, co się samemu kiedyś uchwaliło, tkwimy od dawna. Ja nawet nie bardzo widzę cel w tym, żeby się zatrzymywać nad każdą kolejną taką regulacją i wskazywać tę hipokryzję, bo problem jest dla nas wszystkich jako dla obywateli. Żadna ze stron nie wykazuje tutaj pomysłu czy dobrej woli, żeby ten problem rozwiązać. Były takie, mm, były takie pomysły i propozycje tak zwanego resetu konstytucyjnego. Z takimi pomysłami wychodziła swego czasu Konfederacja. Wydaje się, że to mógłby być jedyny sposób, żeby skończyć z patem wokół przede wszystkim Sądu Najwyższego, także Trybunału Konstytucyjnego, no ale nikt nie ma takiej woli. Tutaj jest tylko licytacja na to, kto kogo bardziej retorycznie pognębi. Tymczasem, znów to powiem, obywatele dostają po głowie, bo to zwykły człowiek, idzie do sądu i nie ma pewności, czy jego wyrok się utrzyma. Polityków to kompletnie nie interesuje. I powtórzę, że to jest moim zdaniem problem pana prezydenta również i problem z jego spadającym zaufaniem czy poparciem. No to w takim razie kolejna kwestia. Mamy najnowszy sondaż, sondaż opublikowany przez Rzeczpospolitą. Ja wiem, że bardzo często goście Polskiego Radia 24, komentatorzy, publicyści no z pewnym dystansem podchodzą do tych słupków, No ale z drugiej strony no to są dane, które dają nam jakąś namacalną wiedzę na temat sympatii społecznych. No i teraz tak. Koalicja Obywatelska nieco ponad 32%. Prawo i Sprawiedliwość 24,5%. Konfederacja 13,4%. Uwaga, na czwartym miejscu to jest ciekawa rzecz. Lewica 7,9%. Dopiero na piątym miejscu Konfederacja Korony Polskiej 7,5%. I to jest koniec tych partii, które w tej chwili weszłyby do parlamentu, ponieważ tuż pod progiem. No i właśnie, zastanawiam się, czy to jest dobry wynik czy słaby wynik, ale patrząc na poprzednie sondaże to chyba i tak powód do radości, przynajmniej dla członków PSL-u, bo PSL 4,5, partia razem niecałe 3, pa, Polska 2050 zbliża się do 2%, więc też widać jakieś odbicie, choć chyba raczej takie odbicie w niczym tego, temu ugrupowaniu już nie pomoże. Jak traktować te, te wyniki? Bo pytanie, czy tutaj już na przykład widać efekt pojawienia się pana Czarnka jako tego, tej, tej nowej lokomotywy Prawa i Sprawiedliwości? Proszę bardzo. Myślę, że tak, że to jest efekt postawienia na bardzo konserwatywnego kandydata w Prawie i Sprawiedliwości i efekt ujawniania składu listy osobowej Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, bo tam czym dłużej czekamy i dowiadujemy tak się... Bardziej... Pojawił się stan Stant... na no, postać kompletnie zapomniana. No tak, tak ale wydawało. też o, o bardzo wyrazistych i bardzo konkretnych poglądach i trochę oderwanych od współczesnej rzeczywistości, Polski. No, można powiedzieć, zakresie. że chyba w ogóle od rzeczywistości, bo tam się pojawiały jakieś bardzo dziwne wyznania, no, czy też wypowiedzi pana Stanatynińskiego. nie zgadzam się z tym, ale to, to nie jest, że tak powiem, jedyny funkcjonujący, jedyny funkcjonujący kandydat. W związku z tym e, Prawo i Sprawiedliwość, e, ja myślę, że w ogóle decyzja o wyborze Przemysława Czarnka na e, na kandydata, na premiera, to była taka decyzja nieskierowana do tego, żeby walczyć z, z, z obecnie partią rządzącą, tylko żeby odbić swoje spadki i być, że tak powiem, największą i to z dużym zapasem partią prawicową, która będzie walczyła w tych wyborach. A potem zastanowimy się, jak będziemy tworzyli koalicję, bo odnoszę wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość swoim postępowaniem w stosunku do Konfederacji nadal utrzymuje ten mechanizm braku zdolności koalicyjnej. Bo my dzisiaj... Jesteśmy w rzeczywistości, w której zwycięzcą wyborów w 2023 roku było prawo i sprawiedliwość. To należy przypomnieć, ale Prawo i Sprawiedliwość poprzez brak zdolności koalicyjnej dzisiaj nie rządzi, tak? Ale to przepraszam, bo mamy też, dopiero co pojawił się bardzo taki chyba ciekawy sondaż, czy też badanie dotyczące potencjalnych sojuszy po wyborach parlamentarnych. No i tam wskazano, że większym pra prawdopodobieństwem, czy też nie wiem, z większymi nadziejami spogląda się na koalicję, uwaga, Koalicja Obywatelska i Konfederacja, a nie Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja. Tak. Pytanie, czy to powinno zaskakiwać, czy nie? No, ja, wesknął pan znacząco. Ja powiem w ten sposób. No, widać, że koalicja obywatelska jest w stanie wejść w każdy sojusz, żeby utrzymać się przy władzy, bo jeżeli obserwujemy jakie formacje są wchłaniane na początku przez koalicję obywatelską i e, obserwuję, że tam się znalazło miejsce dla Nowoczesnej, znalazło się miejsce dla Partii Zielonych, znalazło się miejsce dla Pani Nowackiej, e, która naprawdę była lewym skrzydłem SLD w tym momencie, kiedy, że, kiedy było jeszcze, jeszcze SLD, w związku z tym moim zdaniem koalicja tak samo łatwo, jak przyjmuje i lewico, lewicowe nurty, z taką dużą chęcią też przyjmie prawicowy nurt pod warunkiem, że będzie mogło rządzić. No to Łukasz Warzecha. Ja przede wszystkim zwróciłbym uwagę na to, jak wygląda w ten, ten sondaż, który pan redaktor przywoływał, jeżeli chodzi o frekwencję. Mianowicie frekwencja... 53 i 7 to są ci, którzy deklarują, że poszliby do wyborów, a 41 i 8 ci, którzy deklarują, że nie poszliby do wyborów. Przypomnę, że w ostatnich wyborach frekwencja do Sejmu to 70, prawie 75%. Czyli tutaj widać, jak bardzo postąpiło w ogóle zniechęcenie do polityki, bo tak to trzeba odczytywać. I teraz, jeżeli chodzi o te konkretne rezultaty, ja cały czas, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, jego ofertę jestem tego samego zdania. To nie jest kwestia, te problemy sondażowe PiS-u, to nie jest kwestia tego, czy mm, kandydatem na premiera zostaje pan Przemysław Czarnek, czy byłby nim pan Patryk Jaki, czy właściwie ktokolwiek inny, czy pan Mateusz Morawiecki. To jest kwestia tego, że PiS nie dało odchodzącym od niego wyborcom żadnego sygnału, że cokolwiek... Mm, przemyślało, przetrawiło, wyciągnęło z tego wnioski. Wręcz przeciwnie, sygnał jest taki, robiliśmy wszystko świetnie, a w ogóle to nie przypominajcie nam, co robiliśmy, bo robiliśmy to, co dzisiaj mówimy, że robiliśmy. No jeżeli na sipaku w Budapeszcie pan premier Mateusz Morawiecki wychodzi i mówi, że zielony ład jest piekłem, no to ciekaw jestem, co by powiedział, gdyby mu przypomnieć, jakie podpisy składał pod dokumentami unijnymi, albo gdyby przypomnieć wypowiedź pana Jarosława Kaczyńskiego o tym, że Polska nie może pozostawać poza zielonym ładem, bo zostałaby kompletnie zmarginalizowana. To jest moim zdaniem przyczyna tego, że PIS nie jest w stanie odbudować swojego poparcia. Jeżeli natomiast chodzi o konfederację korony polskiej, bo to rzeczywiście jest ciekawe, że ona tutaj minimalnie, no ale jednak spadła na czwarte, przepraszam, na piąte miejsce, nie na, nie, nie na trzecie, tak jak na czwarte, tak jak była w ostatnim czasie. Nie wiem, czy to ma takie znaczenie, kogo pan Grzegorz Braun angażuje, bo tolerancja jego wyborców na różne, no powiedziałbym, ekscentryczne postaci jest bardzo naprawdę duża. Ja raczej bym to odczytywał jako awans lewicy spowodowany bardzo dużą ekspansywnością pana Włodzimierza Czarzastego. Jego asertywnością, No, buduje swoje poparcie na ogromnej aktywności i na przedstawianiu siebie jako... Głównego, um, główną postać zwalczającą czy konfrontującą się z panem prezydentem. To nawet tutaj zastępuje poniekąd pana Donalda Tuska, pana premiera. E, I chyba tak należy to traktować. Um, Natomiast czy to się utrzyma, czy to się nie opatrzy, nie znudzi, czy tego paliwa wystarcza aż do wyborów, tutaj bym wątpił. No to tym pytaniem w takim razie zakończymy naszą debatę. Pan Piotr Kusznieruk, Trybuna, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan Łukasz Warzecha, do rzeczy. Bardzo dziękuję. Również bardzo dziękuję. A teraz bardzo szybko o tym, co czeka we wszystkich słuchaczy na antenie Polskiego Radia 24 do północy. To jeszcze dodam, że antenę już za chwilę przyjmie Jarema Jemrożek. Dobry Dzień, dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Wrócę między innymi do politycznych komentarzy w sprawie SIPAK. Czy to był sukces Kancelarii Prezydenta? Bo Pan Prezydent był tam jedną z najważniejszych osób na tej konferencji. O 21.30 o to będę pytał Romana Imierskiego z Gazety Wyborczej. No i oczywiście to nie jest wszystko, czego można się spodziewać. Oj, będzie Później na antenie Polski Grafie 24 zgadzamy. Zapraszamy. zapraszamy. Reklama.